Dzisiejszy temat będziemy omawiać kwestie chrztu i łamania chleba. Po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, że zarówno chrzest, jak i łamanie chleba, jak i nienakrywanie głów przez mężczyzn lub nakrywanie głów przez niewiasty w czasie modlitwy i prorokowania to są po prostu takie elementy, które moglibyśmy określić jako mowa ciała. Mowa ciała, też strój chrześcijanina, że mężczyzna nie ubiera się w sposób kobiecy czy nie przejmuje ról kobiety, też jest elementem mowy zewnętrznej, mowy, którą widać na zewnątrz bez słów. I okres chrześcijaństwa, w którym obecnie żyjemy różni się znacząco od czasu prawa mojżeszowego, tak zwanego zakonu prawa lub podobne nazwy. W Przeciwieństwie do zakonu obecna epoka chrześcijańska charakteryzuje się bowiem wartościami niematerialnymi i niewidzialnymi. Błogosławieństwa chrześcijańskie mają również charakter duchowy i nie opierają się na rzeczach namacalnych i materialnych, jak było to w czasie Starego Testamentu. Dzisiaj żyjemy w oparciu o wiarę I w związku z tym nie ma żadnego związku z widzeniem, czyli przez wiarę, a nie przez oglądanie, jak mówi Słowo Boże. Owszem, Bóg daje w swej łasce również i w tym czasie pewne materialne błogosławieństwa, ale właściwe i typowe błogosławieństwa wierzących obecnego czasu mają właśnie charakter duchowy. Jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie Każdym albo wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, jak czytamy w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Duchowe błogosławieństwa nie są fizycznie namacalne. Nie możesz ich dotknąć. Nie da się ich dotknąć rękoma ani zobaczyć, ale można je wyraźnie przeżywać, lecz wyłącznie sercem, przez wiarę. Mimo to w obecnym czasie chrześcijaństwa Bóg przekazał nam Dwa widzialne, namacalne i wymowne symbole. Co ciekawe, w 11, liście do Koryntia, w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian one są wymienione z kwestią tego, że jak chrześcijanin ma być ubrany, jak ma nie być ubrany. Czyli to też jest powiązane z tym, jak wyglądały, wyglądać mają szaty kapłana, i co ten kapłan, jakie duchowe zachowania ma przejawiać przez zarządzanie swoim ciałem we właściwy sposób. Pierwszym z tych dwóch symboli jest chrzest, a drugim łamanie chleba. Jak wspaniały jest nasz Bóg, prawda? że daje nam coś, co jesteśmy w stanie tak wyraźnie pojąć. Jest to bardzo ważne. W pierwszym przypadku chrztu potrzebna jest materialna woda. Taka woda, która moczy, yy, która jest używana do chrztu, a w drugim przypadku chleb i wino, jako znaki przypominające nam o śmierci Pana Jezusa. Są to rzeczy, które w zasadzie dla większości z nas są bardzo dobrze znane. Yy, stąd też sens tych symboli jest uchwytny i łatwy do zrozumienia. Obydwa te widzialne symbole, czyli chrzest i łamanie chleba, mówią o śmierci Chrystusa, lub generalnie mówią o śmierci. Chrzest wyraża śmierć Pana Jezusa Chrystusa za nas. Z tą śmiercią osobiście utożsamiamy się. Łamanie chleba każdego pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, również przypomina nam o śmierci Pana Jezusa. To Pan Jezus oddał za nas swoje życie, byśmy mogli przejść ze śmierci do życia. Co więcej... Te dwa widzialne yy, obrzędowe działania, te dwie widzialne symboliczne i obrzędowe czynności, mają pewną cechę wspólną. One nie kryją w sobie żadnej mistycznej mocy. Yy, sam akt chrztu, samo działanie związane z chrztem, yy, czyli mówiąc trywialnie, zanurzenie, Yy, oraz yy, samo łamanie chleba, spożywanie chleba i picie z kielicha yy, mają charakter zewnętrzny i symboliczny oraz takimi pozostają, nie dokonując w nas żadnych wewnętrznych i nadprzyrodzonych przeobrażeń. Ani przez chrzest, ani przez łamanie chleba nie stajemy się lepsi, ani gorsi. Ani przez łamanie chleba, yy, ani przez chrzest nie stajemy się nowymi ludźmi. Żaden człowiek nie pójdzie do nieba z tego tylko powodu, że dał się ochrzcić, albo brał udział w łamaniu chleba, albo z tego powodu, że jest właściwie ubrany, że na przykład mężczyzna nie modli się z nakrytą głową, albo nie prorokuje z nakrytą głową, mimo że nakrywając głowę mężczyzna hańbi głowę swoją, albo przebrany jest w ciuszki kobiece, lub przejmuje kobiece rolę, to też jeżeli przejmuje kobiece rolę, jest to zniewieściały człowiek, jest powiedziane, że tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, jednak co do zasady, zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, więc jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony ponad wszelką wątpliwość. I żaden człowiek nie pójdzie do nieba z tego tylko powodu, że dał się ochrzcić albo brał udział w łamaniu chleba. Mamy przykład łotra na krzyżu, który nie łamał chleba i nie udział w, chrztu, w chrzcie i on został wzięty do nieba. Pan Jezus powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Z Tobą też tak samo. Czy jesteś narodzony na nowo? Czy Pan Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem? Jeśli tak, jeśli wyznałeś Mu swoje grzechy, jeśli wszystkie Twoje grzechy są przebaczone, to będziesz w niebie na wieki, bo zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski Bożej. I Dlatego właśnie te dwa symbole, te dwie obrzędowe czynności są niczym innym jak tylko widzialnymi symbolami, a jednak o głębokim duchowym znaczeniu. Nie są one sakramentami, nie są to widzialne przejawy niewidzialnej łaski. W żadnym wypadku. Obok cech wspólnych, które powyżej wspomniałem, chrzest i łamanie chleba różnią się od siebie w sposób znaczący. Dwie podstawowe różnice. Po pierwsze, chrzest jest czynnością jednorazową. Jeden raz się ścimy w życiu. I odbywa się zazwyczaj na początku naszej drogi wiary, na śladowaniu Pana. W Piśmie Świętym zazwyczaj chrzest odbywa się bezpośrednio po uwierzeniu. Uwierzyłeś, daj się ościć. Nie uwierzyłeś, nie chrzcij się. Łamanie chleba natomiast jest czynnością powtarzalną, tak jak pierwsi chrześcijanie, czynimy to pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, tak jak mówi objawienie 1.10, w niedzielny dzień, wspominając śmierć naszego Pana. Wtedy mamy dokładnie to na myśli, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas, został pogrzebany, z martwych stał i został w niebo wzięty. Po drugie, chrzest dotyczy nas pojedynczo i osobiście, czyli Chodzi tutaj o nasze osobiste naśladownictwo Pana Jezusa Chrystusa i o nasze kroczenie w wierze za Panem Jezusem Chrystusem, czyli tym, który został odrzucony przez ten świat. Łamanie chleba natomiast dotyczy naszego wspólnego pielgrzymowania jako dzieci bożych. Oczywiście, łamanie chleba ma również aspekt indywidualny, osobisty, o czym świadczy 1 Koryntian 11 rozdział. Niemniej jednak prawdą jest, że chleb łamiemy wspólnie z innymi. Nie da się samemu łamać chleba, bo to nie jest żadne łamanie chleba, to jest po prostu jedzenie chleba. Jest yy, niemożliwe łamać chleb indywidualnie, czynimy to wspólnie z innymi, a ci inni muszą yy, być po prostu na odpowiednim stanowisku narodzenia. Na nowo nie wolno łamać chleba z judaszami. I Skoro chleb łamiemy wspólnie z innymi, to mają to być inni, ale wierzący w Pana Jezusa, a nie sami w domu. Dlatego łamanie chleba jest czynnością zbiorową, kolektywną. Nie jest to jednoosobowe. Chrzest natomiast pozostaje sprawą indywidualną tylko Ty i Bóg, i ci, którzy Cię zanurzają jedynie spełniają Twoje życzenie, aby po prostu Ciebie indywidualnie ochrzcić. To, że oni wchodzą z Tobą do wody w niektórych przypadkach, nie znaczy, że oni się chrzczą. Oni po prostu, mimo że mogą być równie mokrzy jak Ty, albo bardziej mokrzy, nie znaczy to, że oni się chrzczą. Oni się nie chrzczą. Oni chrzczą Ciebie. Chrzest pozostaje sprawą indywidualną, o której każdy wierzący musi zdecydować osobiście. I teraz będę się koncentrował głównie na chrzcie, a jeśli czasu starczy, to również później na y, łamaniu chleba. Sam chrzest, jako pojęcie, nie dotyczy wyłącznie okresu chrześcijaństwa. Już Żydom za czasów życia Pana Jezusa na ziemi był on dobrze znany. Czytamy przykładowo w 1 Koryntian 10,2 pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział, drugi werset, że ojcowie Izraela byli wszyscy ochrzczeni w Mojżesza, w Morzu Czerwonym. Z kolei chrzest dokonywany przez Jana Chrzciciela odbywał się ku pokucie, ku yy, upamiętaniu. Jednak nie może być utożsamiany z chrzem, chrztem chrześcijańskim. To jest całkowicie co innego. W naszych rozważaniach chcemy jednak skoncentrować się, skupić się na Chrzcie, który dotyczy chrześcijan i tylko chrześcijan. Tak jak w przypadku innych faktów, prawd z Nowego Testamentu, taki tutaj pouczenia związane z chrztem zasadniczo możemy podzielić na, na trzy grupy. Po pierwsze, w Ewangeliach sam Pan Jezus wyjaśnia nam zasadnicze znaczenie chrztu. Zwykle wówczas, gdy zwraca się do swoich uczniów. W listach Nowego Testamentu znajdujemy chrzest w szczegółowej nauce o tym szcie Tu natchnieni przez Ducha Świętego Pisarza, głównie apostoł Paweł, podają nam wyraźne i ważne wskazówki odnośnie chrztu i w zasadzie opisują jego duchowe, symboliczne i przenośne znaczenie. Dzieje apostolskie z kolei dają nam wiele praktycznych przykładów zastosowania chrztu. W różnych okolicznościach widzimy, czytając dzieje apostolskie, jak już od początku, jak prześledzisz dzieje apostolskie, to będziesz widział, jak od początku chrześcijaństwa urzeczywistniano w praktyce to czyste, jasne, klarowne zarządzenie Pana Jezusa. Na podstawie tego podziału widzimy więc, że Bóg działa wielostronnie i nie każda część Nowego Testamentu ma ten sam cel. Każde słowo w Biblii jest inspirowane, dane przez Ducha Świętego, przez Ducha Bożego, przez osobę póstwa, bo Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Ale ma to do wykonania inne zadanie, te części Słowa Bożego z różnych fragmentów Biblii. Aby mieć pełny obraz tego, czym jest chrzest, musimy wziąć pod uwagę wszystkie Elementy, które znajdujemy w Słowie Bożym, nie możemy sobie pomijać dowolnie. Czyli możemy koncentrować się na tym, jakie elementy Słowo Boże przekazuje, i równie uważnie śledzić, jakich tam nie ma, żeby ludzkich pomysłów nie przemycać. Pouczenie odnośnie sztu. Chciałbym na dwóch cytatach ze Słowa Bożego na samym początku oprzeć. Pierwszy to jest Mateusza 28, 19, a drugi to jest Marka 16, 15, 16. Czyli może najpierw pierwszy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, Szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. to jest Ewangelii Mateusza, 28 rozdział 19-20 werset. Idźcie i czyńcie uczniami każdy naród szcząc te narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli widzimy wszystkie trzy osoby Boga są tu wymienione. Bo Bóg odwiecznie istnieje w osobach Ducha Świętego, Syna i Ojca. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oraz drugi fragment. Też są to słowa Pana Jezusa. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, albo wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. No więc pierwsza rzecz to chrzest nadaje nam taką pozycję, status uczniów Jezusa Chrystusa, uczniów Pana Jezusa. Nie jesteś ochrzczony, no to ten status nie został Ci nadany przez yy, chrzczących Cię. Przytoczone miejsce z Ewangelii Mateusza prowadzi nas do źródłowego znaczenia pojęcia chrztu, pokazując nam, że wiąże się z innymi ważnymi pojęciami po pierwsze uczniostwa oraz naśladownictwa Pana Jezusa. Gdy jest mowa o innych sztach, spotykamy się z tym samym. Na przykład, jak czytasz o chrzcie w Mojżesza, dowiadujesz się, że przez jego przyjęcie Izraelici otrzymywali status uczniów Mojżesza. Analogicznie. Natomiast kto dał się ochrzcić chrztem Jana Chrzciciela, stawał się co najmniej zewnętrznie, automatycznie jego uczniem. Też pojęcie uczniów Jana Chrzciciela pojawia się w Piśmie. I następnie, zacytowane słowa z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, mówią nam o tym, że przez chrzest nabywamy taką pozycję, status uczniów Pana Jezusa. Bez przyjęcia chrztu nie można w pojęciu Słowa Bożego uważać się za ucznia Pana Jezusa, ani tak się nazywać. To jest więc sprawa Poważna. W tym miejscu chcę zacytować albo zastanowić się, co słowo Boże rozumieć pod pojęciem uczeń albo uczniostwo. Biblia mówi o wierzących w kontekście różnych stosunków, relacji. Jeśli przykładowo określa nas jako dzieci Boże, to wskazuje na naszą bliską, ścisłą relację z Bogiem oraz niebiańską. Przynależność do Boga i do niego, i do kręgu najbliższych Bogu osób. Oznacza to, że jesteśmy zrodzeni z Boga, mamy wieczne życie w niego, z, życie w nim albo życie z niego. W wieczności będziemy przebywać w domu Ojca. Naszą ojczyzną, jako dzieci bożych, nie jest już wtedy ta Ziemia, lecz samo niebo. Stanowisko dzieci bożych wiąże się z niebem. Z drugiej strony, gdy Biblia mówi o nas jako o uczniach, uczniach, to ma na myśli nasze życie na tej ziemi. Czyli być chrześcijaninem i być uczniem to rzeczy powiązane ze sobą, nawet ściśle, ale nie te same, nie tożsame. W Dziejach Apostolskich 11, 26, 11 rozdział 26 werset czytamy, że byli tam uczniowie, który w Antiochii nazwano chrześcijanami. Dziećmi bożymi pozostajemy i pozostaniemy przez całą wieczność. Na zawsze. I nigdy się to nie zmieni. Ale chrześcijanami i uczniami jesteśmy tylko na tej ziemi. Tutaj, na tej planecie. A w niebie te ziemskie relacje, te ziemskie związki ustaną, przestaną być ważne. Teraz jednak, kiedy jeszcze żyjemy na tej ziemi, stajemy się uczniami Pana Jezusa i przebywamy w zasadzie w szkole Bożej, w szkole Pana Jezusa. Skoro stwierdziliśmy, że uczniostwo to sprawa relacji ziemskich, a przez chrzest wyrażamy osobiste pragnienie, aby zostać uczniem Pana Jezusa, takie właśnie jest pierwsze i podstawowe znaczenie chrztu. Przyjęcie do szkoły Bożej albo nawet widzimy jak są rejsy harcerskie statkami, albo w ogóle statkami, przynajmniej ja to z młodości pamiętam, że był chrzest. Po prostu wtedy dopiero stawałem się prawdziwym członkiem rejsu. Albo jak byłem w szkole to było coś takiego jak pasowanie na ucznia. I to wtedy było dopiero od tego pasowania na ucznia takie symboliczne przyjęcie do grona uczniów. Oczywiście to ma mniejsze znaczenie, bo uczniem się stawało z mocy prawa. To był tylko i wyłącznie pewien symbol. Uczniostwo zawiera w sobie oczywistą myśl o uczeniu się od Pana Jezusa i naśladowaniu Go. Była... To jest yy, taka... Oczywista kwestia, bardzo oczywista dla tych, którzy słuchali Pana Jezusa tu na ziemi. Yy, I pierwsi chrześcijanie to doskonale rozumieli, czym jest chrzest. Chrzest przyłączał do kręgu uczniów, tego naszego wspaniałego i wielkiego nauczyciela. Ochrzczony chrześcijanin dokładał od takiej chwili wszystkich starań, aby uczyć się od Pana Jezusa i za nim podążać. Stąd też Pan Jezus łączył pozostawanie uczniem z dalszym nauczaniem. Czytamy na przykład to przez takie sformułowanie, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Podsumowując, chrzest daje nam status albo pozycję uczniów oraz naśladowców Pana Jezusa. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że chrzest nie ma bezpośredniego związku z tym, czy ktoś jest na nowo zrodzony czy też nie. Nie ma żadnego tutaj jeden do jeden równania. Może być ktoś tak jak Szymon Czarnoksiężnik ochrzczony, a być nienarodzony na nowo. Może być ktoś taki jak łotr na krzyżu, który się upamiętał, pokutował, który nie był ochrzczony, a był narodzony na nowo. I teraz, jeżeli na to patrzymy, to nie ma bezpośredniego żadnego związku z tym, czy ktoś jest na nowo zrodzony, czy też nie. Wyrażane przez chrzest uczniostwo ma charakter zewnętrznego wyznania, które może być prawdziwe lub też niestety może być fałszywe. To oczywiste, że Pan Jezus pragnie od nas szczerego i autentycznego wyznania, ale możliwe jest też niestety posiadanie zewnętrznego statusu bez prawdziwego życia z Boga. Judasz Iskariot jest tego dobitnym przykładem. Judasz Iskariot był ochrzczony prawdopodobnie przez Pana Jezusa, gdy był dołączony do jego uczniów. Zewnętrznie był on bez wątpienia uczniem Pana Jezusa, ale nie posiadał życia z Boga. Jego status i wyznanie zatem nie były autentyczne i nie odpowiadały prawdziwemu stanowi Jego duszy. Mówiąc o naśladowaniu Pana, musimy wziąć pod uwagę, że Pan Jezus został odrzucony przez ten świat. Gdy przyszedł na tę ziemię, świat dał Mu jedno miejsce – krzyż. I to każdy z nas właśnie dał Panu Jezusowi jedno, jedyne miejsce – krzyż. Niestety również i dzisiaj wielu ludzi nie ma w swych sercach dla Pana Jezusa miejsca więcej niż wtedy. Decydując się iść za Panem Jezusem, opowiadamy się właśnie za tym odrzuconym przez ludzi Jezusem z Nazaretu. Owszem, znamy Go jako zwycięzcę z Golgoty oraz jako zmartwychwstałego i uwielbionego Syna Człowieczego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o naśladowanie Go na tej ziemi, idziemy jednoznacznie za odrzuconym Panem Jezusem, za odrzuconym Chrystusem. Chrzest wiąże się też w pewnym sensie z Królestwem Bożym, o którym mówią inne listy Nowego Testamentu. Jako chrześcijanie znajdujemy się w obrębie Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. To znaczy uznajemy autorytet Pana Jezusa w naszym życiu. Ludzie tego świata robią coś całkiem przeciwnego. Odrzucają Pana Jezusa i nie chcą Pana Jezusa w ogóle uznać. Równocześnie lekceważąc tych, którzy w swym życiu prawdziwie idą za Panem. Chrzest więc w pewnym sensie jest drzwiami, przez które w dzisiejszym czasie, przynajmniej zewnętrznie, wkracza się w obszar Królestwa Bożego. Chrzest wiąże się z naśladownictwem i pójściem za odrzuconym Panem w tym świecie. Mówi ten chrzest o naszym osobistym pójściu za Panem i co ważne, zmienia nasz status na tej ziemi, ale nie w niebie. W niebie status zależy od tego, czy narodziłeś się na nowo, czy nie. Czy Bóg cię zna jako swojego, czy nie. Jeśli chodzi o kwestię zapewnienia zbawienia oraz miejsce w niebie, Chrzest nie może nikomu dać ich ani odebrać, gdyż nie ma mocy udzielić komukolwiek nowego życia.